z suszarniami jest stosunkowo niewiele kłopotów jak na maszyny rolnicze, ale z tego co słyszałam to przenośniki ślimakowe lubią się zużywać No jak wszystko na świecie, gdzie działa siła tarcia. W jaki sposób zadbać o to, żeby suszarnie marki Pedrotti się zużywały jak najmniej, żeby jak najdłużej służyły, żeby jak najmniej trzeba było się przy nich narobić, naserwisować, a żeby jakość wysuszonego ziarna była jak najwyższa. Co by Pan doradził naszym rolnikom? Ja bym doradził przed każdym sezonem wyjąć przenosik silnokowy pionowy i dokładnie go obejrzeć. I ewentualnie wtedy postanowić, czy wystarczy regeneracja prosta poprzez na przykład napawanie, czy, czy koniecznie dospawanie jakichś tam niewielkich ubytków, czy już jest tak wyeksploatowany, że niestety ale trzeba go wymienić. I w tym pierwszym przypadku koszty mogą być bardzo niewielkie, natomiast drugi przypadek już powoduje, że, że te Koszty no, są dość znaczne nawet w porównaniu z wartością maszyny, bo, bo może to być kwestia około 10% wartości maszyny. Ponieważ maszyny. sezon jeszcze na suszenie ziarna przed nami, więc chyba teraz byłby najlepszy moment, żeby zrobić taki przegląd, prawda? No Wydaje się, że to już jest taki ostatni dzwonek. My ze swej strony jako, jako spółka Pedroti wysyłamy już, już zimą, już w lutym do wszystkich użytkowników suszarni informacje o tym, że dokonujemy przeglądów nieodpłatnych i rzeczywiście są one nieodpłatne. Serwisanci jeżdżą w różnych kierunkach Polski, oglądają maszyny i ewentualnie sugerują, że można by coś wymienić, można by coś wyremontować zanim ten sezon nastąpi. A my mamy z tego taki interes, że, że możemy się przygotować, jeśli chodzi o, o ilość i, i, i asortyment części. Ta suszarnia, przy której stoimy, no jest Pora, y, ale czy to największa? Nie, nie. To jest, to jest y, najmniejsza z wielkich. 25-tonowa. Poni... Najmniejsza z wielkich to dobrze, to brzmi jest... to tak samo jak początek końca. <śmiech> Jeszcze większa jest 40-tonowa, a największa 55-tonowa. Natomiast spośród mniejszych mamy od 6 ton aż do 15. Energię do suszenia bierzemy z czego? Energia jest albo ze spalania oleju opałowego, albo też pochodzi ze spalania gazu. To jest kwestia wyboru panika. Panik to ta część tutaj mhm. od, od czoła suszarni. To, co tutaj widzimy. Czyli ona ma po prostu swój bak, nie trzeba to w żaden sposób na stałe podłączyć? W przypadku wyboru oleju opałowego jako nośnika energii, no to każda z tych maszyn ma swój zbiornik około 700 litrowy. Czyli na ile, nam... na jaki czas pracuje? No, na niemal dobę. Na niemal dobę, czyli to Bez, jednak dużo. Dużo. dużo. No, takie są koszty suszenia, to są dość, dość znaczne w przypadku upraw zbóż, a szczególnie kukurydzy. A jakie są takie typowe rozmiary suszarni, które są kupowane przez polskich rolników? Ci wielkoobszarowi rolnicy, wielko to, to mam na myśli takich, którzy no, mają areały 400 i więcej hektarów, wybierają te większe maszyny, 25-tonowe i 40-tonowe. Natomiast rolnicy, czy też farmerzy, gospodarstwa rodzinne, kilkudziesięciohektarowe, to w zależności od tego, co uprawiają, albo wybierają suszarnie takie 6-tonowe, albo 10, najwyżej 12 bądź 15.